My nie mówimy o tym, że Bóg się tam zmiłował, dwa tysiące lat temu się zmiłował, ustanowił prawo krzyżowe, wszelkie zło należne ludzkości spadło na Jezusa, wszelkie dobro należne Jezusowi przypadło ludzkości, musimy tu sobie wbić w głowę i kiedy idziemy, musimy tym usługiwać, usługujemy prawem, prawem, jesteśmy ludźmi, którzy usługują prawem, dlatego jest napisane i wyryje moje prawo w ich sercach, to nie jest zakon, to nie jest prawo scenariuszu, to nie jest 10 przykazań. Nas nie obowiązuje 10 przykazań. 10 przykazań na krzyżu Golgoty się wykonało. Jezus powiedział: wykonało się! I po robocie. Ktoś mówi, przestrzega 10 przykazań? Nie. Taki dzwoni do mnie człowiek. Adwentysta dnia siódmego. Takie coś jest też. Ten, że człowiek mu dzwoni do mnie i mówi tak. Bo oni mają takie coś, że oni mają zamiast niedzieli sobotę i się tym cieszą. Szabat mają. A Szabat mówi do mnie, a, so, a, a sobotę czcisz? Ja sobie myślałem. Mówię, nie czczę. Mówię, podejrzana historia. A on mówi, to kiedy mówię, świętujesz? A ja mówię, ale co? No kiedy wypoczywasz? Ja mówię najczęściej w środę. Mówię, ale nie zawsze. Mówię, bo tak też mam różnie. Czasem mówię pół wtorku, mówię i czwartek do południa. Nie? Szabatu? Nie, nie przesędzę. Szabatu? A ty, a ty szabat masz? Mam! Ja mówię, uzdrowiłeś kogoś przez szabat? Nie. Ile ludzi do Jezusa przyprowadziłeś? Nikogo. Wypędziłeś jakiegoś demona? Nie, to co ty, pogroma szabat? To ty w ten szabat robisz? Leżysz do góry kołami, mam szabat? Co ty jesteś? On mówi, ja mam naprawdę trudno. Od razu coś mi pękło. Ja mówię, wiem chłopie, że masz trudno, no bo siedzisz u ty studnia siódmego i szabat macie. Kawy nie pijecie, mówię, no. Świniny nie jecie. To trudno macie. Ludzie, rozumiesz? My z możemy zjeść. Nic tam nie będzie. Bo nic nie kala człowieka, to wchodzi przez usta Jego. Kto to powiedział? Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Nic, nie kala człowieka. Ja nie mówię, że to jest... Zdrowe, bo, ale to teraz jest zdrowe, kochani. Ja nie wiem, co jest gorsze. Czy zjeść kawałek kaszanki, proszę ciebie? Czy ten wiesz, jak to się nazywa ten dwóch sodu, który jest proszę Ciebie w gumie do rzucia? Nie <ślad> ja wiem, co jest zdrowsze dla człowieka. Nic nie kala człowieka. Nas nie obowiązują te głupoty. Ktoś mówi, to co? To ty możesz co cołożyć? Ja mówię, oczywiście, że mogę. A co cołożysz? Nie. A dlaczego? Nie. Bo nie chcę. <ślad> Bo nie chcę. Mówię, niezwykłem chodzić na hamburger, jak w domu mam soczysty stek? Po prostu niezwykłem robić tych rzeczy. Mówię, ja nie zdradzam mojej żony nie dlatego, że się boję rozwodu, tylko dlatego, że ją kocham. Ja chodzę z Bogiem nie dlatego, że się boję Jego sądu i przez to, że nie przestrzegam przekazania, tylko dlatego, że go kocham. Jesteśmy w innym miejscu, ale obowiązują nas prawa. Jakie? Prawo wymiany krzyżowej obowiązują Cię prawa duchowe, przykazania duchowe. I Przykazaniem duchowym jest to, aby ludziom mówić o tym, co się stało na krzyżu Golgoty. O pełnej wymianie. Co jeszcze dwie rzeczy. W szóstym rozdziale, od 1 do 14, jest napisane, co się stanie, gdy uwierzysz i oddać swoje życie Jezusowi. Tam jest opis tego. Jest opis szczęścia. I dopiero w tym miejscu gdzieś mówimy ludziom o szczęściu, które jest My mówimy o szczęściu, o sukcesie, Jak głoszę tylko Ewangelię sukcesu, ludzie do mnie mówią, ty głosisz prosperity, a mówię tylko prosperity jest, nie ma innej Ewangelii, przepraszam, nie ma, jest tylko prosperity. Idę do nieba, ale numer, idę do nieba, za free, po prostu, nie może się starać o niebo, idę do nieba, jestem zdrowy, jestem silny, mam pieniądze, zamierzam żyć 120 lat na ziemi w szczęściu, zdrowiu i dobrobycie mam wspaniałą żonę, mam dzieci, odnoszę sukcesy w służbie. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus zamieszkał we. To jest sukces. Czy jest jakaś inna Ewangelia? Czy jest Ewangelia porażki? Czy jest Ewangelia trwogi? Czy jest Ewangelia zniszczenia? Nie ma. Jest Ewangelia sukcesu. Ale my, ludziom, mówili, mówimy o sukcesie na ziemi dopiero wtedy, kiedy pokażemy im sukces niebiański pokazujemy ludziom ilpiański sukces. I to jest coś, co musimy ludziom pokazać A potem mówimy o wielkim szczęściu tutaj na ziemi. I ostatnią rzeczą opisaną w 8 rozdziale między 31 a 39 jest to, że miłość Boża dostępna jest do nas, dopiero, dla nas dopiero w Chrystusie. Zderzymy się w tym kraju z tą mentalnością religii, że Bóg wszystkich nas kocha. Moja córka ostatnie ostatnim pytanie. Tato, Bóg kocha szatana, ja mówię, do szaleństwa, córciu, do szaleństwa, to dlaczego szatan nie, jest, nie pójdzie do nieba? Ja mówię, widzisz, bo on nie chce, bo to, że Bóg wszystkich kocha, to jest teologiczny fakt, tylko to w ogóle nic nie zmienia w osobistym życiu człowieka, bo tą miłość trzeba wziąć. Trzeba ją wziąć. Wiecie, że była kiedyś pewna sytuacja, że człowiek został skazany, za morderstwo na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych. I to był człowiek, który naprawdę się to zrobił i on się do tego przyznał. I on był w tak wielkim poczuciu winy, że on się zgodził z tym, tak powinienem zostać za to zabity. Zabiłem, więc powinienem być zabity. Ale jego rodzina była innego zdania. I wzięli dobrego adwokata, i adwokat walczył, i walczył adwokat, i walczył adwokat, i adwokat wywalczył zamianę kary śmierci na dożywotnie więzienie. Z dożywotniego więzienia można wyjść na warunkowe przyjaciele i facet mógłby wyjść, rodzina nie chciała go tracić, nie chciała go tracić jego żona, jego dzieci, ale on był tak przekonany, że powinien iść na, na krzesło elektryczne, że kiedy e, jego adwokat przyniósł mu dokument do podpisania, bo załatwili mu e, zmianę i to gubernator, przez gubernatora było. Dokument od gubernatora o zmianie, tak? Ale on się musiał na tą zmianę zgodzić. On się nie zgodził na tą zmianę. Adwokat go błagał. Mówi człowieku, możesz żyć. Możesz żyć. On mówi, nie zasłużyłem na śmierć. Ha! Gubernator cię uniewinnił. Masz zamianę. Wiesz o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Bóg kocha, ale my musimy przyjąć. Patent nie przyjął. I go, i go spalimy na krześle elektrycznym. Spalili gościa. Dlaczego? Na własne życzenie. Ludzie do piekła idą na własne życzenie. Ludzie do piekła nie idą za swoje grzechy. Ludzie idą do piekła dlatego, że nie chcą się pozbyć grzechów. To jest wielka różnica. Do piekła się nie idzie, bo się nagrzeszyło. Ja nagrzeszyłem jak mało kto. Żonę swoją chciałem zastrzelić we własnym domu. Biłem jak w ciąży była. Bardzo grzeszyłem. Ale co zrobiłem? Oddałem to Bogu. Uwierzyłem w to, że umarł za te krzeky. Obmyłem się w jego krwi. W ten sposób zyskałem niebo. Kiedyś pojechaliśmy tutaj, przyjechaliśmy do Krakowa, do takiego programu rozmowy w toku. I pamiętam, jak ta drzyzka. Mówi do mnie tak: proszę pana, to pan no zabił człowieka, jak pan to opisze, ja opisuję. I pytają, czy, zapytała tych ludzi tam z tej sceny, czy mają jakieś pytania do mnie. I taka kobieta bardzo pobożna widocznie, bo tam w ogóle zapraszają taki, takich ludzi. Jak się zaprasza jakiegoś takiego szumowinę, prawda, to się zaprasza takich porządnych, żeby zrobić dobry show, prawda, bo oni się czują wtedy porządni ci ludzie. No i ona do mnie mówi, a czy pan, a czy pan e, przeprosił tą rodzinę? Ja mówię, wie pani, no nie przeprosiłem tej rodziny, bo to nie jest tak, że można liści przeprosić kogoś, że mu się zabiło mówię, męża. To, to, ja, ja nie okradłem chlewka tym ludziom. Po prostu jak komuś się zabije, ojca czy męża, a nasza miejscowość jest bardzo malutka, w naszej miejscowości jest 8 tysięcy ludzi, to ci ludzie omijają szerokim łukiem, jak wyjdziesz na wolność. Nie chcą cię znać, uważają ciebie za, za człowieka, który powinien wisieć. Tak to wygląda na taki takich prowincjach. Nie, nie przeprosiłem. Mówi, no ale to, a mówi jakoś pan odpokutował to? I już widzę, że ona ma bardzo trudno, ta kobieta. Mówię, proszę panią. Ja Pani coś powiem, Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, Jezus umarł za to, że zabiłem tego człowieka, Jezus Chrystus poniósł karę. Ona, czyż to nie za proste? Nie proszę Panią, nie za proste mówię i powiem Pani więcej, obecnie idę do nieba. Nic mnie nie zawróci z tej drogi, i siedzę w okręgach niebieskich z Chrystusem, Jezusem na tronie Boga. Pasuje, taki ksiądz tam jeszcze siedział. Ja mówię, prawda, proszę księdza? A on mówi, tak! <grym> Myślałem, że mnie z tym czują. czują. Dlaczego? Ja tylko zacytowałem list do Efezjan! No, ksiądz na tym zęby zjadł. Na tym liście do Efezjan. Ja mówię, właśnie doświadczyłem listu do Efezjan. Przyjąłem za darmo zbawienie. Tak, zabiłem człowieka, ale idę do nieba. Halleluja! I Jezus w ogóle nie wie o co chodzi, jeżeli nazywałbym siebie mordercą. Ktoś mówi do mnie: Zamordowałeś człowieka? Ja mówię. Mówię. Słyszałem o tym człowieku, który to zrobił. Ale ja, żeby. Uu, nie. Jestem święty. Jestem święty. Czy kiedyś taki na przykład. List do grzeszników w Galacji, nie ma takiego listu, list do szubrawców w Koryncie, nie, on do nich pisze tak, święci, umiłowani, Koryntian, Koryntianie mieszkali w mieście, gdzie była jedna wielka agencja towarzyska, większość dziewczyn w kościele to były prostytutki, stręczyciele, chłopaki stręczyciele, wiesz o co chodzi, typ taki w kościele, że Paweł gadał chustki na tak głowę pozakładać tym dziewuchą, bo się tam staciły, proszę Ciebie, jak pietruszki, krzyczały na tych chłopów swoich, rozumiesz, wiesz jak się, co się dzieje, jak się prostytutka ze stręczycielem zwiąże i mają teraz bo błogosławiony związek małżeński, obydwoje są ochrzczeni w Duchu Świętym i mówią innymi językami, no tym jak trzeba, a w głowach niepoukładanej Święty Paweł mówi, zaraz to ja was tu pousadzamy, <grym, grym, grym>, ale co on do nich pisze z tego pudła, bo siedzi w więzieniu wtedy, tak, bo większość listów Pawłowych to są grypsy z więzienia, Że Paweł to recydywista. Pisze do nich tak, umiłowani, święci Boże. Bóg, Bóg Cię widzi przez pryzmat Chrystusa. My musimy ludziom opowiadać to w ten sposób, ale też prezentować to w ten sposób. Bardzo ważną rzeczą przy głoszeniu Ewangelii jest to, abyśmy prezentowali to, o czym my mówimy. My nie możemy nie prezentować. Nie można iść do ludzi, wiecie, religia będzie nam pokazywała, żebyśmy szli do ludzi tacy, tacy, czy Wyglądaliście taki kabaret z laskowikiem, ze Smoleniem? sklep się nazywa, laskowik jest sprzedawcą, a Smoleń wchodzi. I mówię, dobry! A mówię, Jakie dobry? Co dobry? Cię nie wiesz jak się masz zachować? Ty klient jesteś! Ty tak powinieneś wchodzić! <głosy> Rozumiem, że od razu go wypionował. Mówię, wyjdź, zapukaj I mówi: wejdź jak klient. Diabeł ja chce, żebyś tak żył. Diabeł ja chce, żebyś tak głosił. Ja bym przepraszam bardzo, czy Pani zechce, że nie z od kochał. <grymne> nie reklamujmy Jezusa. Nie reklamuje się Pery. Nie reklamuje się Platyny. Nie reklamuję. Ja nie widziałem reklamy diamentów. Nigdy. WC Picker? tak. <grymne> Reklama czegoś. Ale nie diamentów. To jest wartość. Ty musisz. Głosząc Ewangelię zachowywać się jak król, to nie znaczy, że to jest pycha, bo Ty nie jesteś pyszny. Definicją pychy jest niezależność od Boga, a definicją pokory jest zależność od Boga. Człowiek pyszny to człowiek niezależny od Boga. Człowiek pokory to człowiek zależny od Boga, ale Ty musisz mieć królewski styl. Czemu? Bo Ty reprezentujesz króla. Kiedyś stoję na koszu na śmieci w Warszawie, głoszę i jest rozmowa, moja żona słyszy rozmowy dwóch takich dam, takie damy tam stały. I te damy rozmawiały ze sobą, słuchały tego, co ja mówię. I one, ale wiecie, co one oceniły najpierw? Jak ja wyglądam. Jedna do drugiej mówi tak. Mówi, nie no, mówi, no mówi rzeczy nie z tego świata. Mówi, no, ale pani zobaczy, mówi, no normalnie wygląda, dobrze ubrany. Mówi, no, no, no to taki sprzęt mają. No tak mówi. No I one słuchały. Dlaczego? Bo my prezentowaliśmy królewski styl My nie przyszliśmy jak dziady kalwaryjskie, rozumiesz? Nie płaszczyliśmy się przed tym, Nie. To Ty wyznaczasz trendy! To Ty mówisz, poznałem Jezusa! To Ty! Wiecie, jakie są moje marzenia? Żeby w Polsce powstawali tacy ludzie, którzy jak Smith Willesworth będą szli i nie będą nawet słowa mówić, a ludzie będą przekonywali o, grze, będą przekonywali o grzechu sprawiedliwości samych. Marzę o tym, żebyśmy wchodzili do sklepów, a ludzie będą płakali. Marzę o tym, że będziemy muskali ludzi ręką, a oni będą przekonani o tym, że Bóg jest żywy. Musi musimy mieć królewski styl. Reinhard Poncki, kiedyś wszedł do tego sklepu, dał świadectwo. A ta swede wstała i mówi: Proszę pana, ale pan ma, mówi piękne oczy. On tak podszedł do niej blisko, mówi wie pani: Bo we mnie mieszka Chrystus i tak będzie wygląda czasem. A ona się cofnęła! A on mówi: Chce pani też tak mieć? <laughs> Wiesz, co chodzi? <laughs> My musimy prezentować i mieć królewski styl, ale to jest to, co jest skutkiem świadomości czym jest Ewangelia, praktykowania tej Ewangelii, tak? wchodzenia na maksa w te rzeczy. My nie możemy czasem głosić, od przypadku do przypadku. My musimy jutro wstać i wiedzieć, że jesteśmy ludźmi, którzy idą głosić Ewangelię. Co Cię będziesz robił? Oprócz głoszenia Ewangelii powiem Ci. O, głoszenie Ewangelii stało. Dzisiaj idę prezentować Królestwo, prezentować Królestwo. Ja zawsze mówię tak, gdyby jakaś wspólnota przyjęła sobie taką zasadę, że każdy członek tej wspólnoty przyprowadzi jednego człowieka do Jezusa rocznie i tego człowieka wyszkoli, aby ten człowiek przyprowadził jednego człowieka rocznie, w sumie, to byśmy się rozmnażali po prostu jak króliki. Taka prawda. Gdybyś przyprowadził jednego rocznie i otoczył go pastersko, nie leciał do pastora, ty się nim zajmij. Pastor ma dużo rzeczy. Ty się nim zajmij. Wiecie, zaczęliśmy w kościół w Warszawie od stycznia i my dzisiaj tutaj jesteśmy, więc my tam niemal jest moja żona. Moja żona prowadzi spotkanie. Dobrze, jutro. Jutro prowadzi spotkanie i jutro oni będą przyjdą na dziesiątą na spotkanie, będą uwielbiać Boga, po, po uwielbieniu wszyscy wyjdą na ulicę. Przed, i ogłosić. przed galerię handlową na, na pracy. A o co im ma tam robić? Oni wiedzą wszystko. Po prostu mają głosić Chrystusa, uzdrawiać chorych, wskrzeszać z martwych, przywracać wzrok ślepym. Po prostu mają to robić. Mają prezentować królewski styl. Dlaczego? Bo mogą. Mogą, możemy. Mogę Ty, mogę, mogę Ja. Możesz Ty, mogę Ja. Mamy tego samego Ducha Świętego, co Chrystus, niczym się nie różni ten Duch Święty od tego, co miał Chrystus. Chrystus to był normalny człowiek z Duchem Świętym. Tak, On był Bogiem, ale Słowo Boże mówi, że On się wyrzekł bóstwa na czas chodzenia po ziemi, On się wyżeł bóstwa, wyrzekł się. Jezus nie był Bogiem na ziemi. Rozumiecie? Jezus chodził po ziemi jako człowiek, nie jako Bóg. Jako Bóg to każdy by potrafił. Co to dla Boga? ale jest napisane, że On się wyrzekł bóstwa i doświadczył wszystkiego, zaznaczam, wszystkiego, z wyjątkiem grzechu, czyli czego doświadczył? Lęków, frustracji, rozumiecie? Wiecie, jakiej frustracji doświadczył Jezus, jak nie mógł, jak nie mógł ludzi uzdrawiać? Ludzie mówią, a gdzie? Ja mówię, w Nazarecie u siebie. Po prostu, którego dnia Jezus wyruszył na swoją kampanię ewangelizacyjną do Nazaretu, tam gdzie się urodził, tam gdzie mieszkał znaczy. I wiecie co tam się stało? Porażka. Jest napisane, tylko niektórych mógł zrobić orkina, jak sobie to przeczytasz z orkinału, to jest napisane z pomniejszych schorzeń. Z pomniejszych schorzeń, czyli tam żadnego cudu nie mógł dokonać Jezus. Dlaczego? Bo była taka niewiara w tym miejscu. Wszyscy mówili o jeszua siema, co tam, dalej stoły robisz, krzesła? Nikt go nie przyjął jako Mesjasza. Niech nie powiedział, słuchaj, Jeszu, a czy to prawda w ogóle? Takie numery robiłeś? Tak? Nie, tam nikt tego nie podszedł poważnie. Powiedział siema! Powiem ci coś. Ten kraj taki jest. Nie jest łatwo w tym kraju szerzyć Chrystusa. Nie jest łatwo. Dlatego mnóstwo ludzi się wycofuje. Mnóstwo ludzi się pogorszyło. Mnóstwo ludzi zostało w religijnych systemach. Mnóstwo ludzi dało się zawinąć temu, ale nie ty. I nie. Mamy ducha świętego tego samego co Jezus. Jezus doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu. On nas rozumie, on nam współczuje. On jest z nami, ustawicznie się stare za nami w niebie. Ten duch święty, który jest w nas, robi te same rzeczy co przez Jezusa i tysiąc tysiąckroć więcej. Jezus nigdy nie miał dostępu do internetu. Nigdy nie miał samochodu. Rozumiesz o co chodzi? Nigdy nie miał telefonów komórkowych i nie miał, proszę Ciebie, 900 osób w pocztach. Ktoś mówi, komu mam głosić Ja mówię poczcie w Twoim telefonie. Przeleć wszystkich. Nie zobaczysz, od razu ogłosisz, mówię człowiek. A jak otworzysz swoją pocztę mailową, uuu, ja mam chyba ze cztery Facebooki założone. Rozumiem co? Różne pod różnymi nazwami. Po co? Po to, żeby do tysięcy ludzi głosić słowo. Nie po to, że ja tam lubię siedzieć, bo mnie to nie interesuje, mnie w ogóle Facebook nie interesuje, ja muszę to się siedziałem po spotkaniu, godzina 12 w nocy, ja tam udostępniam jakieś rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że muszą ludzie słyszeć słowo, bo to jest moc! Moc! Mam takiego chłopaka u nas w kościele, co bierze telefon komórkowy i głosi, i nagrywa się, e, czy on kamerę, a co on ma? Ten Mateusz. Nie, mam ma tylko mikrofon. A, jest w telefonie. Z telefonu się nagrywa, głosi w angielsku Założył sobie Facebooka, Mateusz Wnukowski, Ewangelista Mateusz Wnukowski. Mateusz jest wariat człowieku. Jak nie w Helsinkach głosi, słuchaj, w Solówki leci do Helsinek głosi. Sztokholm ewangelizuje, Lizborne Ewangelizował, Madryt, proszę Ciebie, wszędzie teraz bierze Ekipę, żeby głosić w Egipcie. Mateusz. Nie założył rodziny. Rozumiecie? Nie szuka żony. Bierze swoją Biblię. Głosi Chrystusa. Jedzie do Egiptu arabskiego się nauczył, żeby głosić Chrystusa. Rozumiesz? Młody chłop. W ogóle nie do utrzymania przez sam ten system religijny, nikt się nie mieści. A my go stymulujemy my się mówimy, kamaana tego, Dawaj, rób to, rób to. Musimy to robić przyjaciele. Odważnie, zdecydowanie głosić Ewangelię Bożą. Ewangelię Bożą. Ewangelię Bożą. To jest nasze Powiernictwo. On to nam powierzył. Powierzył nam to. Powierzył. Jest taka anegdota, jak Jezus jest w niebie i Archanioł do Niego podchodzi mówi, Panie co teraz będzie? Mnie, ale z czym? No, umarłeś za grzechy tych ludzi, stałeś z martwych, wstąpiłeś tutaj, wiem, że masz tam wrócić, ale teraz mówi, co się tam ma dziać? Jezus mówi, no wiesz, no wyszkoliłem ludzi, zesłałem swojego ducha świętego. No, niech idą na a pyta, ale. No, pani, a jak im się nie powiedzie, jaki jest plan B? A Jezus mówi, no nie ma planu B. Ale to pani, to może masz jakąś specjalną, jakąś spe specjalna łaska, coś dla. Mówi, zobacz jak oni wyglądają, zobacz co oni w ogóle sobą prezentują tam. Jezus mówi, no, ale nie mam nic więcej dla nich. Dałem im wszystko, dałem im mojego ducha. Tego, w którym chodziłem po ziemi. Wiecie, pastor Henry Madawa opowiadał nam, jak tam w, tam w Kijowie, że mówi tak, ja nikogo nie wskrzesiłem z martwych, nie miałem takiej przyjemności, ale mówi, u nas w kościele jest dużo wskrzeszeń. Mówi kiedyś jedna kobieta, prosta kobieta, jechała ze swoim niezbawionym mężem samochodem. Taka trajkotka, są kobiety różne. Tam miała taką mentalność, nie była do końca biblijna, bo jest napisane, że swoich nieposłusznych mężów pozyskuje się jak? Bez słowa. Nie wszystkie, kobiety to, nie wszystkie kobiety chcą wziąć to objawienie. To jest piękna sprawa. My uczymy o tym ludzie. Mówię, chcesz chłopa pozyskać bez słowa. Im więcej słów, tym więcej zapory w facecie, jesteśmy niestety, ale tak pokonstruowani, tak musimy to umartwiać, tak musimy chodzić z Bogiem, tak, ale zasada duchowa jest zasadą duchową i ona jest dana kobietom. Macie taką broń nas, ale ta była trajkotka, nie wzięła tej rzeczy od Pana i ona cały czas mówi, ty ty ty ty ty się nawróciłeś, do piekła pójdziesz, grzeszniku, a on wierzą w ogóle wie, I on jedzie wierza. Ukrainiec, spokojny Ukrainiec, jedzie, wiesz? I przejeżdżają, i słuchajcie, i jest wypadek samochodowy. Wypadek, karetka pogotowia, policja, awantura. ona mówi: hamuj, hamuj, hamuj! To jest za hamowo, po prostu trajkotka, wiesz to chodzi. Cały czas mu gada, gada, gada. Wysiada z tego samochodu, pozdrawiam tego policjanta. Madawa opowiada nam, Podlatuje do policjanta, mówi: Co się stało? A mówi, no, wypadek jest śmiertelny, człowiek nie żyje. Który? Ten. Ja bym. Ja się mogę u niego pomodlić? Bym go chciała wskrzesić. Pani się uspokoi, pani idzie. Mąż wysiada z samochodu, mówi: Panie władzo mówi, ona chodzi do niego kościoła tutaj w Kijowie, mówi tam, opowiadają im głupoty, mówi panie wybaczy. Kiedy mąż rozmawia z policjantem, ta już worek odpinała. Już odpinała worek, wstał! Policjant ma udział uszek. Człowieku, mąż od tej pory zaczął się jej bać i zaczął chodzić do kościoła. Przychodzi, mu mówi, przyleciała do mnie po nabożeństwie pastor, pastor, jest człowieka! Gdzie? Na ulicy! Mówi tego, mówi, co? Masz jakiś kontakt z tym? Z tym człowiekiem? Mówi z policjantami. Nie, no nie mam! Powiedziałaś mu o Jezusie? No nie powiedziałem, pastor nie kazał, no kazał skrzeszać. <śmiech> Rozumiesz o to chodzi? Nabożeństwo zrobili uzdrowieńcze w Kościele tam w, w Kijowie. Madała mówi tak, zrobiliśmy ogłoszenie, a wiesz, parę tysięcy ludzi w Kościele, uzdrowieńcze nabożeństwo. Okej, okay, wiedziałem, że będą ludzie na wózkach, ale poprzywozili takich ludzi, że już umierali ci ludzie, człowieku. Nas, skąd nas wozili tych ludzi, to morszą. Półżywcy, człowieku, nabożeństwo. Głoszę słowo. Podchodzi do mnie jeden z grupy porządkowej, kartkę mi przynosi, czytam. Pastorze, na balkonie jedna kobieta zeszła. im kobieta na nabożeństwie. Madawa mówi, w ogóle cała wiara ze mnie odbiła. mówi. Przecież mówi, teraz nas media powieszą. I tak mówią, że mówi, na ofiary ludzi spalamy tutaj, w ogóle wiesz. wy to znaliśmy, kiedy kobietę na nabożeństwie. mówili. Mówi, głoszę, mówi, głoszę, w ogóle ja jestem załamany, Mówi, głoszę, dalej do tych ludzi, nie? Po piętnastu minutach przynoszą mi drugą kartkę. Mówi, pastorze, już ją wskrzesiliśmy. On mówi, nawet byłem lekko wkurzony. Mówię. Mówi, Miałem w podświadomości, mówi, że skończę na bożeństwo, pobiegle ją wskrzeszać. Mówię, nie zdążyłem. Mówię, nie? O co chodzi, przyjaciele? To nie jest dla szczególnych ludzi. Nie musisz być szczególny. Nie ma szczególnych usługujących. Nie ma! Wielkich mężów bożych! Są wielkie służby prostych ludzi, te wielkie służby, przyjaciele, są jakby, początek tych wielkich służb jest zawsze taki sam. Prosty człowiek, który odkryje w sobie Chrystusa, który odkryje w sobie moc do zwiastowania Ewangelii. Prosty człowiek. W Czestochowie przyprowadzili dziewczynkę głuchą. Mogę się do Boga. Wszystko robię, co porządny charyzmatyk powinien zrobić, co dziewczynko, nic się nie dzieje głucha dalej, matka klęcze obok płacze, człowiek. Mówię, kto przez kogo się przejawi, przynajmniej raz, dar uzdrawiania, niech teraz wyjdzie, położymy na dziewczynkę ręce wszyscy. I taka myśl mi przebiega przez głowę, powiedz swojej córce, żeby wstała i położyła na nią ręce. Chciałem powiedzieć, przed szatami bo to wychodziło poza moją teologię że to jest moje niepotrzebne wyliczenie, że to ja tu jestem mężem Bożym. Moja córka ma 7 lat i rysuje coś tam. Wiesz co chodzi? W ogóle nie wygląda mi na duchową w tej chwili. To jest ale nie wygląda, że w ogóle się interesuje. Czyli moja córka się jest jakby cały czas z nami, jest w homeschoolingu, sami ją uczymy, więc jest na wszystkich usługach, prawie wszystkich. i jakby jest się na sobie po prostu dla niej tu wiesz, to mogą ludzie z wstawać u nas sobie kwiatka rysuje, to jest dla niej jakby normalna rzecz, tak jak dla innego dziecka łopatka, tak są takie historie. Wstają ludzie i wstaje taka jedna kobieta, która jest w naszym zespole stawieniczym taka prorokini i mówi pastorze, mam takie wrażenie, że pastor powinien powiedzieć Twoja córca by wstała i tworzyła na dziewczynę, a ja w ogóle od razu pokutuję. Wiecie, szybko pokutujcie, no szybka pokuta. O Boże, mówię, przepraszam, mówię za moją arogancję, mówię, starcia, chodź. Odłożyła karteczkę, położyła ręce dziewczynka, zaczęła słyszeć. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Wystarczy, że my wierzymy w tą Ewangelię tak, jak ją głosimy. Wystarczy to. To wystarczy. Wystarczy za tym pójść po prostu. Nie potrzebujesz być kimś szczególnym, nie potrzebujesz czuć czegoś szczególnego. Kiedy dzisiaj będziemy głosili, to nie oczekuj, że nie coś. Kiedy będziesz jutro, pojutrze, za tydzień głosił, nieważne co czujesz i jak się czujesz, moc będzie działać przez twoje życie. Moc będzie działać przez twoje życie. Moc będzie działać przez twoje życie. Warunek jest taki, że będziesz rozumiał te rzeczy, o których mówiłem dzisiaj. I coś Wam powiem. To, o czym tak długo dzisiaj mówię, blisko dwie godziny, głosi się w trzy minuty. Tu nie chodzi o to, żeby wykonywać działania krok po kroku. Ten zarys, który Wam dałem, jest po to, żebyście zrozumieli całą kształt sytuacji, a Ewangelia to się głosi w trzy minuty. W głoszenie Ewangelii wchodzi postawa naszego serca, nasze zrozumienie pewna prezentacja Boga to jest to, to wszystko, jest, to wszystko ma znaczenie Diabeł będzie chciał nas zastraszać Diabeł będzie chciał nas wybić z prostego nurtu wiary Diabeł będzie nam mówił, będziemy potem mówić na drugiej sesji o uzdrowieniach i uwolnieniach Diabeł będzie nam mówił, że takie choroby są trudniejsze od innych Rozumiecie? To jest fikcja literacka wszystko. Wiesz, będziesz, jeżeli będziesz widział, że, że dzieją się przez Ciebie jakieś rzeczy w jakimś małym zakresie, to będziesz mówił, o tak, to do tego zakresu jestem powołany. Nie, jesteś powołany do wiele większego zakresu. Nie różnicujmy grzechów, nie różnicujmy chorób, nie różnicujmy zniewoleń, nie różnicujmy demonów. Nie ma dla nas za dużych rzeczy. Jedynie Bóg może Ci dodać technikę inną, ale jeżeli będziesz w tym zależny, to przyjmiesz te rzeczy. Ja dzisiaj coraz więcej działam w zespole, bo zrozumiałem, że moje osobiste rzeczy kończą się i potrzebuję czyichś osobistych rzeczy. Pewne dary działają przeze mnie, a pewne działają przez Ciebie.